Ach, ostatni dzień maja maja, który był w połowie gorący i w połowie powiedzmy sobie to taki sobie jest piątek 31 maja ja jestem obecnie u rodziców czyli w moim rodzinnym mieście w grudziądzu grudziądzu smutnym grudziądzu upadłym mogę tak nawet powiedzieć, bo że wcześniej tego nie zauważałem. Ale moja żona zawsze, wielokroć byliśmy właśnie w Grudziądzu, widziała, że niestety w tym mieście jest smutek. Smutek przez duże S. Ilość biedy jest zatrważająca. Może kiedyś to już mówiłem. A centrum miasta Centrum miasta wygląda jak praktycznie po wojnie. Nieotynkowane budynki znaczy budynki, które kiedyś były otynkowane, ale teraz są tylko częściowo odrapane to wszystko porysowane, posprejowane. Brzydkie kuje w oczy. Jakieś dzieci, brudne dzieci ulicy na każdym kroku w każdej bramie. W każdej bramie, no cóż to, cóż, żulernia, no. I powiem tylko, że jest to prawda. Jest to fakt, że ludziom tu nie jest za wesoło. Eee, tak, co mi się nasuwało? co mi się nasuwało? Coś mi tutaj zgasło. Zgasło mi coś tutaj. Nie wiem, czy to się jest, cały czas nagrywa, czy nie. Ale nie o Grudziąco chciałem mówić, e, tylko o o złodziejstwie. Złodziejstwie, które otacza mnie z każdej strony. Jest to przerażające tak naprawdę, że żyjemy w kraju, w którym wszyscy chcą nas zrobić w chuja za nasze pieniądze. Że tak zacytuję słowa grabarza zespołu. Chyba już nie piszę porno, tylko strachy na lachy. Bodajże. Nie wiem, nie pamiętam. I taka jest prawda. I ostatnio zacząłem e, zwracać uwagę na ceny praktycznie w każdym sklepie i praktycznie w każdym sklepie Ceny towaru na półce nigdy nie zgadzają się z cenami przy kasie. Tak, zauważyłem, że średnio powyżej 10 produktów zawsze już jeden będzie produktem oszukanym cenowo i zawsze jest to cena zawyżona. Znaczy cena na półce jest zawsze zaniżona. Nigdy nie ma pomyłki w drugą stronę, że coś jest przy kasie tańsze. I kiedyś machałem to ręką, bo to były sumy, tam zotówka dwie, ale przestałem machać na to ręką i dzisiaj w pewnym sklepie, o którym już chyba opowiadałem kiedyś w podcaście, jak mnie już tam widzą, to mają dość. A ja ze stoickim spokojem podchodzę do każdego produktu, który chcę kupić i podchodzę do czytnika. Widzę już na przykład, że jest błąd. Ale idę wtedy do kasy, z kasy udaję się do, do punktu obsługi klienta i tam muszą zwrócić mi resztę na rączkę. Nie mają wyboru. I powiem Wam, że wkurza mnie to strasznie. Strasznie mnie to po prostu wkurza. Okradają nas na każdym, już dwa kroku, na każdym. Na każdym towarze, żeby wydrzeć tylko i wyłącznie złotówkę lub dwie. Niestety muszę przerwać, bo ktoś się zbliża. Znaczy, ktoś zadzwoni, muszę otworzyć, niestety. A, wracam po prawie 4-godzinnej przerwie. E, zostałem kompletnie wybity z rytmu. Naprawdę nie pamiętam, o czym gadałem. E, prawdopodobnie o, o tym, że mnie wkurza niesamowicie złodziejstwo w Polsce zwane również e, przedsiębiorczością taką radzeniem sobie. Chłopce radzi. Dobrze kradnie, to co chłop radzi. Nienawidzę złodziei. I tyle. Ostatnio byłem w sklepie środowym. Nazwy raczej chyba nie, raczej nie, nie. nie pomnę. rozmowy, podszedł do sprzedawcy jakiś taki lekko brodny koleś z pracaczkiem szepnął coś na ucho sprzedawcy, była kolejka facet obsługiwał, a ten bez ogródek w ogóle, bez żadnej żenady stwierdził, że nie, nie, nie potrzebuję, mam, gdybyś miał jakąś nawigację, to może wezmę nie rozumiem w ogóle kompletnie ludzi, którzy kupują od ludzie jak cokolwiek dla mnie to jest jakaś patologia wręcz. I tyle tak no, musicie uważać, naprawdę. Wszyscy, wszyscy nagminnie chcą nas dorobić w ciurę. Wszyscy oszukują w zeznanych, śmieciowych ludzie oszukują. <głosy> e, I tak to właśnie jest. Niestety oszustwa oszustwie, oszustwem e, pogania. Nie wiem, strasznie mi to zaczęło denerwować. Eee, może dlatego, że jestem po prostu starym prykiem, który będzie na starość jeszcze co żyje. E, chodził po, po osiedlu i na wszystko narzekał. Szczególnie na młodzież. A ostatnio zostałem pogoniony. czy znaczy moja żona. Po czy trzeba to afera wielka. Bawiła się z dzieckiem kredą. Rysowali sobie gdzieś na osiedlowym chodniku kredą jakieś tam rzeczy, kwiatki, sadki. No i też narysowali na zjeździe, taki na parkingu jakieś tam słoneczkę, wielka afera. Podobno sprawdzali monitoring, kto to zrobił i zauważono, że jakaś bandymka rysowała osiedlowy blok. Zaznaczam, że zwykłą kredą. Pierwszy deszcz zmył to wszystko dokładnie, ale afera była nieziemska. Kompletnie zmieniłem temat, kompletnie mi troszeczkę do sensu, ale nie powiem nawet gdzie siedzę, żeby się odizolować. Tak jak wspomniałem, przyjechałem do rodziców. Dom, mieszkanie to wielka płyta. Naprawdę niewielka, niewielki, niewielkie mieszkanie i muszę się ukrywać. Swoją drogą, kiedyś mi się to mieszkanie wyglądało strasznie duże, wydawało strasznie duże teraz, to schylić się nie można porządnie, w łazience, po mydlu. Tak. No cóż, jutro jest Dzień Dziecka, planuję sobie z dzieckiem wyjść na, na, jak, na, jakąś, na jakiś podzamaw czy coś, kurczę, strasznie chciałem się rozwinąć z tym złodziejstwem, ale... To, że zostałem wybity z rytmu, jakoś straciłem wątek, straciłem do tego jakoś... E... No straciłem wątek, no strasznie się dzisiaj męczy. Znowu się tutaj coś zacięło. No, tak. To chyba na razie tyle w tym wejściu, następne wejście, nie mam pojęcia o czym będzie, będzie to wejście raczej w tym odcinku ostatnie na razie to chyba to chyba tyle jeszcze pozwolę sobie dzisiaj polecić dwie rzeczy w ten ciemny już wieczór grudziącki strasznie pusto na ulicach nawet pies nie, nie nie zaszczeka więc Pierwszą rzeczą, jaką chciałbym wam, drodzy słuchacze, polecić. Nie wiem gdzie mam mówić tutaj. Jest coś dla ciała. Coś dla ciała to czyli piwo. Ja wiem, że to piwo jest ta targetem. Jest płeć piękna. No ale co zrobię? No, ja już tak mam. Ostatnie żona ubranie. W różowy t-shirt. Teraz piję damskie piwo. To muszę to jednak przemyśleć. To może wam nie polecę. Nie wiem. No dobrze. Piwo. Nie jest to jakieś odkrycie. Piwo jest długo dosyć na rynku już. Tylko, że wcześniej jakoś nie... Nie, nie miałem ochoty na... Piwo jabłkowe. Ale tak. Są piwa jabłkowe. I jest Summer's bee. Naprawdę, piłem polskie piwo jabłkowe niedawno, kurczę, jakiś Lublin, czy lubuskie, czy lubelskie, czy coś tam. Ochyda, ohyda. przepraszam, ohyda. A Summersby, zbi to czysty miód, czyli, przepraszam, czyste jabłuszko. Pozwolę sobie. Naprawdę, sama pianka jest... Chyba jeszcze lepsze od piwa Pialega od tego piwa Ciekawe jest wcisła od piwa Ma coś tam procent Jak zwyczajem mają mieć piwa jabłkowe Lub tak te owocowe Piwo ma konkret, znaczy konkret Jak na jabłkowe 4,5%. Także nie mnie źle. Na swoją obronę mam też, że piję albo Summer's Bee, albo Tatra Mocne. Na serio. Bo yy, tak naprawdę to ja nie lubię piwa. I dobre piwo to jest właśnie Summer's Bee, albo jeżeli chcę się upić, to piję Tatra. Dwa, trzy piwa i jest już dosyć wesoło. Przypominam, że Tetra mocna ma procentów 8. To tyle chyba na temat piwa. Polecam szczególnie zapienić sobie to piwko. Fajnie w kufelku, zimno oczywiście i można upajać się smakiem jabłkowym. Zresztą musiałbym przeczytać, co to tak naprawdę... Czy to nie jest jakieś? Aha, a propos właśnie sztucznych smaków. Przeraziłem się ostatnio, wczoraj Jedząc pysznego Naprawdę kabanosa Firmy jakieś tam pięknie zapakowane Ładne kabanosiki Smaczne w smaku No i tak zajadłem sobie tego kabanosa wróciłem sobie opakowanie i czytam, że W skład Wchodzi W skład oczywiście najeżony strasznie chemią Jeszcze wschodzi Aromat yy, Wędzonego Kabanosa, czyli wędzonego mięsa. Czyli ten kabanos ma sztuczny aromat wędzonego mięsa. Niebywałe rzeczy dzieją się na świecie. Kiełbasa wędzona, która nie jest wędzona. Straszna rzecz. A druga rzecz to poprzedziłem się ostatnio chipsem jakimś dla dzieci. O żółtym zabarwieniu i po dwóch praniach żółte zabarwienie z t-shirta nie zeszło. Zastanawiam się, co tak się tam wżarło w t-shirt, że za Chiny nie chcę to zejść. No dobra, tyle o rzeczach dla ciała. Teraz może coś dla duszy. Zanabyłem drugą kupna, jak ja nie widzę tego stwierdzenia, tego zwrotu, co to ma być. A trzeci już z kolei. Jakby taki pakiet filmów dokumentalnych. A pakiet znaczy te filmy dokumentalne wydawane są pod nazwą Polska Szkoła Dokumentu. A wydaje je Instytut Narodowy Instytut Audiowizualny. To piękne wydanie. Nie wiem czy właśnie nie o tym nie wspominałem kiedyś w podcaście. Dość ładne wydanie powiedziałbym, że nawet piękne, dwupłytowe DVD filmów dokumentalnych. Dołączona jest jeszcze do tego książeczka, dość gruba, w dwóch językach, polskim i angielskim. I powiem tylko tyle, że jest tam mnóstwo, mnóstwo ciekawych rzeczy. Jedynym minusem to jest, że książka jest klejona i przy szerszym otwarciu może nam sobie się rozpęknąć. A ten pakiet, który, który kupiłem ostatnio, to czarna seria polskiego dokumentu. Tak to się nazywa. Nazywa się czarna seria. Filmów na dwóch płytach mieści się już chwileczkę 17. <śmiech> Między innymi Uwaga, huligani, dzieci oskarżają, gdzie derwą mówi dobranoc, skalna ziemia, miasteczko i tak dalej, i tak dalej. Rozpijemy... <śmiech> o! Jeden z, znany, z bardziej znanych a filmów dokumentalnych Romana Polańskiego Rozbijemy Zabawę też jest tutaj, znajduje się dlaczego to się nazywa Czarna Seria to może ja tak króciutko przeczytam filmy te były nie były niestety pokazywane w kinach były, no może nie zakazane, ale właśnie na czarnej liście polskiego polskich władz ówczesnych. Przeczytam kawałek tutaj. Co tutaj jest napisane? Mikołaj Jaz Jazdą pisze. Czarna seria. Dokumenty od 1955 do 1958 roku. Nie jesteśmy świadkami wydarzenia, przepraszam, jesteśmy świadkami wydarzenia w historii polskiego filmu. Stała się rzecz ważna. O dużych konsekwencjach dla całej twórczości filmowej fabularnej i dokumentalnej. Wytwórni filmów dokumentalnych w Warszawie nastąpiło coś w rodzaju eksplozji. Powstał tam szereg niedługich filmów dokumentalnych o wspólnej, ostrej tematyce społecznej. Filmy te, mniej więcej dojrzałe artystycznie, mają w sobie coś zdumiewającego. Coś, co odświeża nasze pojęcia o roli społecznej i możliwościach filmu. Dawny już film polski nie wyzwalał w widzu tylu ostrych uczuć, i przenikliwych myśli. Na tym polega odświeżająca siła tych filmów. To właśnie jest sygnałem, że jesteśmy świadkami wielkiego wydarzenia w historii polskiego filmu. Tak... Strasznie są ciekawy. Tylko wrócę do domu. chcę powiedzieć tylko, że za... zmienione były Jak obejrzałem Kiesielskiego na miasta Miasto Łódź no, no, Na zabawę odpustowej stał sobie Pan który miał ze sobą pudełko jakiś rodzaj przetwornicy czy coś i raził dla zabawy Prądem ludzi. Oczywiście, że się wyraziłem, ci ludzie razili się sami. Zabawa polegała na tym, że trzymało się dwa kable. Kto dłużej wytrzyma, kto wytrzyma większą ilość voltów, ten wygrywa. Był jeden pan, który doszedł do 20-20 stwierdził, że mało. No dobrze, to tyle. Przepraszam za taki to kiedyś mówiła moja mama po łebkach liźnięty ledwo temat ale to, to chyba zmęczenie i fakt że co już jest późno <grych> yy, mam nadzieję, że następny odcinek będzie lepszy to tyle